obecności stwierdzam, że mamy kworum yy, i otwieram 54 sesję Rady Miejskiej w Kowarach, dnia 18 lipca 2013 roku. Yy, przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. Punkt czwarty. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty. Informacja przedstawiciela Gminy Kowary w Związku z Gmin Karkonoski. Punkt szósty. Pytania, interpelacja. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektów uchwał A w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej jednostki urbanistycznej Krzarszyna A, B zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania odpad, zagospodarowania odpadami komunalnymi. C. Zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. D. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. E. W sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. F. W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie. Sesji, czy ktoś? Proszę pan mówić. panie przewodniczący, ja Żadnych nie ma, proszę, proszę, bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu szóstego Pytania i interpelacje. Proszę bardzo, szybkość, Proszę pana. Ja chciałem pytanie do pana burmistrza, czy jest już protokół kontrolny tej przestrzeni publicznej na ulicy Pocztowej. drugi. E, tu nie ma tego dacie, że to jest do dnia 31 lipca 2013 roku. To 14 tysięcy. To jest okej okay z datą bo tak z ciekawości pytam. To jest do końca tego miesiąca, tak? To jest okej. To jest dobra lat, tylko miesiąc, tego co mymy z tego dołu. Ale to bo... jest przez mnie tak. nastąpiła zmiana kwoty. E, proszę bardzo e, Pani Skarbnik, proszę podać prawidłowo. Z, z, z bankami pierwszego, że można dokonywać wpłat przez mieszkańców do pełnego miesiąca, to czy jest to użyje się jest, następuje zmiana, bo ten babur nałożności no, będzie w, w, tu w, w urzędzie. Czy mogę pytać, czy się pytają, że po 15, czy mogę dokonać przykład za tym za tym miesiącu? To jak, dobrać, ja ja tego rozumiem, że właśnie gdybyśmy przemuszali to. Jakbyśmy Lipiec do końca miesiąca. lipca, tak przynajmniej jakby zrozumiałem z tego paragrafu pierwszego. Termin o. Termin o Bo termin, termin mieliśmy do 15. Jako obie klasy każdego miesiąca za dany miesiąc, termin pozostał niezmieniony. Zmienia się jedynie to, że kimkasen i powód tej opłaty drodze i kasa jest oznaczony od 1 do 31 lipca. Bo zdarza się, że mieszkańcy. są dostępne, ja mówię, dlatego, że ludzie się pytają, czy to właśnie dobrze no, interpretują, po prostu ten zapis w paragrafie pierwszy. is yes. being są za to, żeby do, dokonać takiej zmiany, bo mi się wydaje, że można dopisać to prawa bezpieczeństwa. Czyli przeczytam jeszcze raz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lipca 2013 roku, zmieniając uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania plany za komunalnymi. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się za następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały dobrze się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa dorno z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2013 roku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7b. Jest to projekt uchwały e, zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odkładami komunalnymi. Proszę bardzo, ktoś ma pytanie. Proszę bardzo, Pan. zagospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie obowiązujących przepisów. Uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta w paragrafie pierwszym, paragraf nr 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Pań z panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proponuję 10 minut przerwy. Kto z Państwa panu Radnych jest za to proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę kto się wstrzymał. Ogłaszam. Przerwę do godziny 17. Dobrad Jesteśmy w punkcie 7. C przy projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Czy ktoś z Pani Panów Radnych ma pytania odnośnie tego projektu? Proszę Pan Mazurek. Jak chciałem. Pan Mazurek, pierwszy się zgłosił, proszę. Jeżeli mówimy o losach taryf, to w sprawach formalnych chciałem się zapytać, tutaj, bo na pierwszej stronie autopoprawki założyłem błąd. To w ostatnim stylu. Ale we wniosku taryfowym, tak? We wniosku taryfowym. Błąd trzeba dotyczy. Bo tu pisze. Poprawiona, poprawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego sprowadzenia ścieków na terenie miasta na terenie Gminy Kowal na okres, na okres od 24 sierpnia 2013 do dnia 23 sierpnia 2013. To tutaj mi to data co? Czy jest jakiś złot. Nie, tylko ja się, że... Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7e. Jest to projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Proszę bardzo, czy ktoś w projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja mam, Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, tutaj wniosek, aby w punkcie drugim wprowadza się dopłaty do taryfy za zbiorowe wprowadzanie ścieków, zmienić kwotę z 5,66 brutto na 6,07. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w projektu uchwały? Nie widzę. Poddam pod głosowanie. Wniosek zgłoszony przez Panią Zosię dotyczą Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Czy ktoś jeszcze w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Tobarek z dnia 17 Lipca 2013 roku w sprawie dopłat do tary za zbiorowe zapatrzenie i zbiorowe wprowadzenie się na terenie miasta Kowary. E, poprawkę państwo sobie nanieśli. Tak? poprawkę Poprawkę z, z tym, że traci. Traci jakby traci w to uzasadnienie, które nie musi być przy uchwale, e, to jakby ono nie jest uszczędzią składową tej uchwały. Proszę sobie o podkreślenie e, z tyłu uzasadnienia. No i tu w tym paragrafie pierwszym, w punkcie drugim jest zmiana z 5.66 na 6.07.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 Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. E, przechodzimy do punktu 7e. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały na w miasta Kowary na 2013 rok. Jest tu autopoprawka. Pani Skarbnik, proszę o, o podanie tej autopoprawki. na Kowary na 2013 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treści.